Dzielne chłopaki z nadmorskiego miasta zawsze robią swoje i robić będą basta Dzielne chłopaki z nadmorskiego miasta zawsze robią swoje i robić będą basta Dzielne chłopaki z nadmorskiego miasta zawsze robią swoje i robić będą basta Dzielne chłopaki z nadmorskiego miasta zawsze robią swoje i robić będą basta Pozytyw, negatyw Dla tych czy dla tamtych Proste dla kumatych, dla tych co znają klimaty Pamiętam, nie zapomnę lata 90. gratki o świętej wojnie To czasy nie są Pokojne, brutalna konfrontacja, zdobywanie sektora To nie wyobraźnia chora, horror jak z telewizora Sobotniego wieczora, żawa znowu podniesiona Taka droga obrana, kuligańska odsłona Dzielne chłopaki, bo o nich tu mowa Każdy z nich spróbował, życia posmakować Nic ująć, nic dodać, to stara historia Wyjazdy, kobiety, każdy, każdy lubi imprezować są drużynę dopingować, non-stop rywalizować Z drogim klubem sparować Dobrze znokautować, życie nadal się toczy, tak jak u kimona zobacz że Chłopaki z arki, nazajem umią się szanować Niezliczone wyprawy, na obce terytoria Czy to wyprawa na kadrę, czy potyczka ligowa Zawsze w honorowy sposób, obecność zaznaczona A w dzisiejszych czasach, znacznie ranga podniesiona Pytasz do czego zmierzam? Moment już wyjaśniam Że chłopaków naszła, nagła transformacja Pytasz jaka przemiana? Co nie zauważasz? A kto w lidze na sportowo się naparza? Wartościowa rzecz, tak jak filmowy Oscar Zdobycie wicemistrzostwa, rugbystów walka ostra Na szczyty ich wyniosła, atmosferę podniosła A ja dzięki tym faktom rymy daję na sątrach To nie dla słabe uszy, każdego poruszy Nie jednego oguszy, gdy trzeba zatrzymać Obalić przeciwnika, by kolejny mecz wygrać Taka twarda taktyka, wszystkim nam może się przydać Pytasz jaka przemiana?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 Powiadam dalej tak jak mnie o to prosili Żądni sukcesu, każdy z nich chce się wysilić Nikt się przecież nie pomyli Konsekwentni w dorzeniach I nie zmienia się nic I nic się nie zmienia Osadzeni w korzeniach Nadal mają jaja Nikt nie jest grzesznym chłopcem Przecież nikt tu nie nawala Za charakter pochwała I to nie żaden cukier Byłem i widziałem Znam całą sprawę Uwierz Uzbrój się w nerwy I na szczęście weź podkowy, Zanim zdecydujesz się Nawiązać kontakt wzrokowy Bo na twarzach tych ludzi Wypisane jest wszystko Od ulicy po boisko Respekt poszczech zjawisko, nikt tu nie jest aniołem każdy dostał za swoje, teraz w sporcie podboję co nie znaczy, że z tym koniec brygada chuliganów, dobrze wiem, gdzie miejsce moje nie pytaj o rozboje, bo nic ci nie opowiem, każdy robi swoje ja rapuję się, nie boję, tu Tutaj moje miejsce i dlatego tu stoję Z bagażem, doświadczeń, znam ekscesy stadionowe Wszystkie te miejsca, okropnych wojen Pamiętam co było, dużo adrenaliny Chłopak co ma dużo siły, wiele złego, bójki były Puchar Polski, Liga mistrzów, seria zdarzeń na wyjeździe Spróbuj wysiedzieć na krześle, bo ostro teraz będzie Zerwać wrogie barwy z tłotu, siedzi upadków i wzlotu Wyrwać piłkę w tym tłoku, dobiec tamty kupel gotów Na przyjęcie podania, przecież nikt tu nie nawala wyminąć przeciwnika, własnym ciałem się osłaniać. Tak to wygląda, to możliwość wygrania To możliwość wygrania, to możliwość wygrania Bo to jest brutalna gra dla twardych zawodników Oni wiedzą czego chcą, zdecydowani na wszystko by osiągnąć swój cel, który jest już tak blisko Chłopak pokazuje męstwo, liczy się każde zwycięstwo Za cenę sukcesu, on odda królestwo Dozładować emocje i w końcówce przyspieszyć Przeważyć szale i sukcesów się cieszyć Dziś na sportowo, z dla rywali Wrak by się gra, rak by się chwali jaka przemiana co nie zauważasz a kto w literakby na sportowo się napasza co nie zauważasz pytasz jaka przemiana a kto po boisku zabił gągania? pytasz jaka przemiana co nie zauważasz a kto w literakby na sportowo się napasza co nie zauważasz pytasz jaka przemiana a kto po boisku zabił gągania? Pytasz jaka przemiana? Co nie zauważasz? A kto w na sportowo się naparza? Co nie zauważasz? Pytasz jaka przemiana? A kto poboiska?